Pod ziemię podcastu odcinek 27. Z okazji 10 kwietnia 10 kwietnia, 10 kwietnia Dokładnie rok temu pod Smoleńskiem rozbił się samolot z naszym byłym prezydentem, z innymi osobistościami, z kombatantami wojennymi i tak dalej, i tak dalej, i mam to gdzieś. No, stało się, trudno. Życie toczy się dalej, ale dla mnie 10 kwietnia jest dniem o tyle ważnym, że jest to rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego, w tym roku już siódma. A ponieważ szanuję twórczość tego człowieka, znaczy jego dzięki jego twórczości, no to w sumie chciałem go uczcić trochę w tym odcinku. Potem się odniosę do pod podcastofonu i Martina Lechowicza. E, potem... Nie wiem. Potem, co mi wpadnie do głowy, to wam jeszcze przeczytam. No. To zacznijmy może od... E... <śmiech> jako, że jest to odcinek poświęcony po częściowo pamięci Jacka Kaczmarskiego, zacznijmy od... E... Zacznę. Kurde. Dalej mam to durne przyzwyczajenie, zacznę, zacznę, zacznę, ja, ja sam, ja, jak prowadzący od y, piosenki, utworu kaczmarskiego, utworu bardziej niż piosenki, y, drzewo genealogiczne, no. Rodowo mój nie sięga, bursztynowych szlaków. Mój praszczur się nie najadł na ciele popiela. I kiedy nie od razu budowano Kraków, zabrakło także mojej krwi przedstawiciele. Czy byli pod Grunwaldem, milczą kronikarze? Jeżeli wzięli Moskwę, to ich tam zjedzono. Brakuje mi pradziadów w głównym nurcie zdarzeń, bym mógł ich dać za przykład. Propublikoboł, za to jacyś przodkowie widzę po swych ustach, których krój, Epikura psuje wstydnie szczery. Musi liczyć się dobrze przy saskich Augustach. I z ciołkiem zwiedzać chętnie ogrody Wenery. Za to jacyś przodkowie widzę po swych ustach, których krój Epikura psuje wstydnie szczery. Musieli czuć się dobrze przy saskich augustach i z ciołkiem zwiedzać chętnie ogrody Wenery. A ponad moim krewnym Szołnierz, poeta, co za kościuszki szyi chciał biskupów magnatów, ach czyżbym po nim przejął Jakowiński, tak. i Jakobiński nie czci brak dla błękitnej krwi i purpuratów nie słychać o rodzie w noc listopadową, i nie zasilał chyba styczniowych patroli. Żaden z moich sposiwiałą głową Nie wracałby napisać księgę swych niedoli Za to jakiś smarznięty francuski gwardzista Miło okrzał się w jednym z litewskich powiatów A znów Tatar Potockich Czarnym okiem błyskał do stołecznej Działaczki proletariatu, za to jakiś smarznięty francuski gwardzista miło ogrzał się w jednym z litewskich powiatów. a znów Tatar Potockich czarnym okiem błyskał do stołecznej działaczki proletariatu, najświeższe drzewa rodu mojego gałązki spłonęły za murami W getcie i w powstaniu Lub w powojennym gruncie Przyjęły się grząskim I wypuściły pączek O nim w jednym zdaniu Chodziłem do kościoła Oglądać witraże W komunistycznej szkole Miałem same piątki Od dziecka byłem głodny Podróży i wrażeń Nie świadom, że to złego Miłe są początki Nie mam blizn po kajdankach Na pletek posiadam Na świat przyszedłem w czepku Nie pod łańskim czakiem Po dekadzie wygnania Polskim jeszcze władam Proszę więc o dokument, że jestem Polakiem nie ma blizn po kajdankach, atletek posiada. Na świat ten przyszedł w czepku niepod czakiem. Po dekadzie wygnania Polski jeszcze władza prosi nas o dokument, że jest Polakiem. No, tak, tak swoją drogą to kiedyś trafiłem na wywiad z... Kaczmarskim Kaczmarskiego z kimś tam już, nie pamiętam z kim i ten utwór był oparty na autentycznych osobach z jego rodziny ciekawe Chciałem się odnieść do podcastofonu. Ostatni odcinek trwał dwie godziny, także w końcu go przesłuchałem. Zmusiłem się, przesłuchałem do końca i okazało się, że jeszcze chłopaki o mnie wspominali. E, powiedzieli, że w którymś tam odcinku, że nie pamiętam, w którym czytałem rozmowę z GG dwóch osób. Wiecie, tą, którą czytałem już chyba 5 razy. Znaczy 5 rozmów tych samych osób. I zarzucali mi, że trzy lata temu tą samą rozmowę... Wróć, tą samą. Trzy lata temu taką, tego typu rozmowę przeczytał Martin Lechowicz w swoim podcaście. I wiadomo, ewidentnie od niego zrzynam. No, słuchałem masę krytycznej i słucham od początku jej powstania. I... Wiem, że Martin kiedyś tam czytał jakąś taką rozmowę, już nie pamiętam jej dokładnie. Ale mam takie jedno pytanie, to ja już w takim razie nie mogę w swoim podcaście zrobić nic, bo cokolwiek powiem to strach, bo ktoś inny to mógł powiedzieć. Powiedziałbym teraz o tym, że w chińskich restauracjach jest, nie wiem, ktoś je jaja z moczu wyciągane, to będzie źle, bo zżynałem od Krzyszmana. A nieważne, że mogę go nie słuchać, bo atrafiłem na tego newsa w sieci, nie? No, także możecie mi mówić, że, nie wiem, myślę jak Martin Lechowicz, że mówię jak Martin Lechowicz, że prowadzę jak Martin Lechowicz, ale mam to gdzieś, tak szczerze mówiąc, bo jestem sobą, mówię co myślę, wiele poglądów mam słusznych, znaczy zgodnych z kontestacją, bo chłopaki mnie przekonali rzeczowymi argumentami yy, i to w sumie chyba tyle, także drodzy podcastofoniacy Was, kimioty polskie <głos> Was rozpoznają na kilometr <głos> Nie no, żartuję ale, ale dzięki za, za reklamę W każdym razie co do Krzyszmana, który mi mówił, że mam jingle jak Martin e, Krzyszmanie, bo wyciąłem dopiero z dwóch filmów, Psy i Psy 2 wiesz, i dlatego tak często je puszczam a jeszcze planuję wyciąć z Misia Aha, jeszcze wyciąłem z Z Misia, z Dnia Świra, z... No, z paru jeszcze polskich filmów. Nie wiem, co mi się tam trafi, to, to powycinam. Także póki co możliwe, że mam takie. Ale to dlatego, że to jest klasyka polskiego kina. O, z Seksmisji muszę wyciąć. Też, też klasyka. No, także krzyżmanie cierpliwości, dżingle się zmienią. Ehm, dobra, to przejdźmy już do tych ciekawostek. A dziś mam dla was... Aha, jeszcze mnie Krzyszman skomentował mnieł. W ostatnim odcinku się pomyliłem, fakt, powiedziałem 10 czerwca, a nie kwietnia. Sorry, sorry, przepraszam. Ale to dlatego, że też nagrywam na żywo, a akurat wtedy przeliczałem, ile mi pozostało dni do wakacji. No i wiecie. Mm, dobra. Znalazłem sobie ranking 10 najbardziej ekologicznych miast na świecie i dlaczego właśnie takie miasta nimi są? Polski tu nie ma, spokojnie. A czemu ten news? No bo ostatnio Unia Europejska znowu coś tam kwiczy z emisją CO2, co było w Agent Tomaszu bodajże. Agent polecam, fajny podcast, dobrze się słucha. E, polecam też jak już reklamuję jaskinie głupoty. E, dupy.pl. I Krzyszman chciałem cię skomentować kilka razy, ale coś tam z się pieprzy i, i nie dochodzi. To komentuję cię głosowo w moim podcaście. Przy okazji zachęcam ludzi do słuchania cię, także wiesz. E, I dziękuję Ci za twoje komentarze. Mm, otóż, dobra, zmieniamy podkład i, i pierwsze miasto. <śmiech> Pierwszym, czyli najczystszym miastem świata, znaczy najbardziej ekologicznym, nie musi być najczystsze, jest Reykjavik w Islandii. Reykjavik, otóż pierwsze miejsce zajął. Ponieważ miejskie autobusy w tym mieście są zasilane wodorem i Reykjavik może się pochwalić najmniejszą emisją dwutlenku węgla do atmosfery. A cała energia jeszcze w mieście jest, w tym ogrzewanie pochodzi z odnawialnych źródeł geotermalnych. Fajne, fajne. Przynajmniej im kurde nie śmierdzi, nie śmierdzą spaliny i w ogóle. No, ale Islandia to ogólnie jest chyba taki w miarę. Czyste państwo. Znaczy ekologiczne i w ogóle. E, dobra, nieważne, mniejsza, rypać to. Drugie miasto jest to Portland, United States of America, where Barack Obama is sitting. And fucking everything. <laughs> Why? Because he can. Okej, okej, okay, okay, doesn't matter. E, miasto wprowadza w życie liczne plany mające na celu podniesienie stopnia jego ekologiczności, między innymi... Tworzy bardzo wiele ścieżek rowerowych. No i trochę tego nie rozumiem. Bo wystarczy stworzyć parę ścieżek rowerowych i będzie się miało drugie miejsce pod względem ekologiczności na świecie. To moja miejscowość jest bardzo ekologiczna, ponieważ tam można rowerami praktycznie wszędzie jeździć. Dobra, mniejsza. Trzecie miejsce. Mie mie mie mie wróć! Radek, Radek, kurde! Eee, oh. Radek, to cholery. Nawet nie wiem, gdzie mam tego jingla, co z tego chciałem puścić. O, 56, Radek! Ależ to kurwa zjebał! No właśnie. Sorry, trzecie miasto. A, powiedziałem, to jest Kurtyba w Brazylii. Miasto ma politykę zbliżoną do Portland. Duży wkład w ekologię miasta. Mają także nasi rodacy, Polacy, mieszkający w Kurtybie. Stanowią prawie 3 czwarte ogółu Polonii w Brazylii. I teraz mam pytanie. Jest napisane, że mają wpływ. Ale jaki to już nie bardzo. Nie wiem, śmieci zbierają? <śmiech> Właśnie, może ich zaciągnęli do takiej roboty, że Polacy chodzą, zbierają śmieci, czyszczą kanały i tak dalej. A, nieważne, nieważne. Czwarte miasto to Malmo w Szwecji. I miasto słynie z ogromnej ilości parków i terenów zielonych, które stanowią nie wiem jaką część miasta, ale, ale jakąś tam. Piąte Vancouver w Kanadzie. 90% energii jest dostarczanych z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr, woda i słońce. I to jest fajne. Przyjemne, przyjemne miasto musi być. Ale tak szczerze mówiąc, elektrownie atomowe są dobre. Fakt, że tam kurde w Japonii się rozpieprzyło, ale bez przesady, no. Nie cała ziemia się trzęsie i nie całą ziemię zalewa tsunami. Poza tym elektrownia w Japonii i tak wytrzymała kilkukrotnie większe y, fale i obciążenie niż było dostosowane. Znaczy niż miała być... Nie, wróć, inaczej. Niż było planowane, o. Ech, dobra, szóste miasto jest to Kopenhaga w Danii. I jest najczęstszym gospodarzem światowych konferencji klimatycznych. Co to ma wspólnego z ekologią, to nie wiem. Siódme, Londyn, Anglia. Tam też Polacy śmieci zbierają. <śmiech> Obecnie stolica Wielkiej Brytanii przychodzi wiele przemian na rzecz ekologii. Mianowicie, wprowadza odnawialne źródła energii oraz tworzy parki i skwery. Um. Nie wiem, co oni widzą ekologicznego w, w tym, że powstanie kurde kawałek parku czy skwerek. Skweruś, skwerunio... Nie wiem, nie wiem, naprawdę. Moim zdaniem to jest bez sensu mniejsza. 8. San Francisco. United States of America and Barack Obama is sitting and fucking everything. Why? Because he can. Bla bla bla bla bla bla bla. Nieważne. <coughs> Prawie 1 piąta powierzchni miasta to parki i tereny zielone. Wiele nowych budynków jest też wyposażanych w odnawialne źródła energii. San Francisco. Fajne miasto. Widziałem na mapach satelitarnych i rzeczywiście, nie jest tak zrobione, że, kurde, parki są gdzieś, nie wiem, dookoła miasta, tylko są tak fajnie. E, nie wiem, na przykład między ulicami jest jakiś spory, albo, znaczy, ulice otaczają jakiś spory park, albo między jakimiś budynkami jest kawałek zieleni. Fajne, fajne, podoba mi się. E, dziewiąte miasto to Sydney w Australii. I Sydney to nie jest stolica. No, także wiecie. Miasto kładzie ogromny nacisk na edukację ekologiczną społeczeństwa. Stale także obniża emisję dwutlenku węgla do atmosfery. E, I ostatnie to Barcelona w Hiszpanii. Na terenie miasta jest wiele parków i ogrodów. Ze względu na swoją lokalizację, miasto czerpie również duże ilości energii ze słońca. Teraz mam jedno pytanie. Po cholerę tak obniżać emisję dwutlenku węgla, skoro... skoro... skoro... kurde. Ależ to kurwa zniebał! Ja przepraszam, że się tak przejęzyczam, ale... E, nie mam czasu na to, żeby wycinać. W ogóle nie wiem, jak to się stało, że nagrywałem wam codziennie, bo na przykład przez ostatni... znaczy przez ten weekend... W ogóle nie mam czasu. Żywcem nie mam kiedy siąść na dupie i nagrać. Ech, to powiem konkretnie. Nie wiem czemu... Tak wszyscy naciskają na to ograniczenie emisji dwutlenku węgla, e, zważywszy, że więcej go emitują oceany niż ludzie. <śmiech> ludzie to jest tam, nie wiem, nawet chyba nie jest procent tego, co emitują oceany, ale wiadomo, to my jesteśmy ci źli i to my musimy ograniczać, bo oceanów się ograniczyć nie da. Tak było, kurde, z, z Napoleonem, kiedy mu brakowało jedzenia, i dowódca się go zapytał: e, Kogo nakarmić zwierzęta czy ludzi? Napoleon odpowiedział: Nakarmcie zwierzęta ludziom się to wytłumaczy. No, to teraz nie ograniczymy oceanów, bo się nie da ograniczymy ludzi im się to wytłumaczy. Masakra. Masakra się dzieje i ogólnie syf i burtel. <śmiech> um. Dobra, to chyba będzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Także, wiecie... Nie chcę mi się z tobą gadać. No, to idę sobie. Nie, no dobra. Krzyżman mi mówił, żebym nagrywał rzadziej. Krzyżmanie, dobra. <śmiech> nie no, zobaczę, po prostu, wiesz, jak mam czas, nie, to siadam i nagrywam. A jeśli czasu nie mam, no to... <śmiech> to jest jak w weekend... Nie zawsze będę nagrywał codziennie, wiadomo e, Czasami na przykład nagrywam co drugi dzień Ale chyba się podjarałem tym, że e, Miałem w, w, w rankingu podcastofonu Miałem najwięcej minut chyba nagrania, coś takiego I, i wiesz, chcę utrzymać poziom, nie? Znaczy, żeby, żeby w ogóle ktoś o mnie słyszał Bo wtedy sobie nabijam statystyki Ech, dobra, dobra, dobra, dobra, tyle na dziś, e, słuchaliście mnie, Radka, sobie powiem jeszcze reklamę, podcast.idl.pl, e, szukajcie na Facebooku Podziemia Podcastu, piszcie do mnie na radekmałpopodcast.idl.pl, komentujcie, logujcie się, nie wiem, róbcie coś na tej stronie, żeby tętniła życiem. I liczba odwiedzin wzrasta normalnie z dnia na dzień. Ciągle pojawiają się nowi. Chiasu, miałem powiedzieć, ciągle pojawiają się nowi urzędnicy. Eee, ehm, tak, pojawiają się nowi urzędnicy, a z urzędnikami. gadać, No. Ehm, po, po, po, dobra, to ja już kończę. Ehm, także. Nie wiem. Muszę się nauczyć kończyć odcinki. Bo zacząłem i wiecie. Ale tak oczywiście znowu dupa! Właśnie. Dobra, kurde, tyle. 27 odcinek podziemia to był. Ku pamięci Jacka Kaczmarskiego. Między innymi i tam nie tylko. No, to trzymajcie się. Yy, trzymajcie się. Kurde, <śmiech> nie mogę wpaść na koniec podkładu. No jasny gwint. A chcę tak fajnie zakończyć, że wiecie, ściszeniem podkładu normalnym, nie takim programowym. Yy. O dobra, chyba już. Nie, daj. o już. Cześć wam. Piszcie, komentujcie, cześć.